Cześć, serdecznie witam w naszej audycji Kurs na Pasję. Nazywam się Anna Benarczuk, jestem life coachem i trenerką rozwoju osobistego. Prowadzę bloga Siła Zmian www.silazmian.pl, gdzie piszę o pasji i o wprowadzeniu zmian w swoje życie. Bardzo, bardzo się cieszę, że tą audycję współprowadzi ze mną Monika Myszka-Wieczerzak. Monika, zapraszam Cię, powiedz kilka słów o sobie. Cześć, nazywam się Monika Myszka-Wieczerzak, prowadzę strony www.domdobremiejsce.pl, na której wspieram mamy, które potrzebują więcej przestrzeni dla siebie. Pomagam im w tym, aby potrafiły nie tylko troszczyć się o swoje dzieci, ale także o siebie i o swoje potrzeby. Witamy Was serdecznie jeszcze raz, tym razem wspólnie i chciałbyśmy powiedzieć kilka słów na temat jakby dla kogo jest ta audycja i o czym będziemy mówić. A więc audycję adresujemy do tych osób zwłaszcza, które potrzebują więcej radości, spełnienia, szczęścia i satysfakcji w swoim życiu, które poszukują pasji, potrzebują czegoś takiego, co mogłoby ich pochłonąć, potrzebują działań, które ich ożywiają i chcą znaleźć taki... Swój może taki dalekosiężny cel życia i coś, czemu chciałoby się poświęcić. Chcielibyśmy Wam na początku powiedzieć co nieco o sobie i o tym, jak się spotkałyśmy i w ogóle skąd pomysł tej audycji się pojawił. Monika, zobrażam, może zabierzesz głos jako pierwsza. Dobrze, więc ja poznałam się z Anią na wirtualnym, wakacyjnym kręgu e, latającej szkoły Agaty Dudkowskiej. Agata Dudkowska Prowadzi różne właśnie kursy, szkolenia dla kobiet, które chcą zarabiać na tym, co kochają i czynić ze swojej pasji jakby taki dochodowy biznes. I wirtualny, wakacyjny krąg wsparcia miał miejsce w latem 2014 roku i to był taki pierwszy moment, kiedy Agata Dudkowska zrobiła ten rodzaj szkolenia online. Ja już od dłuższego czasu byłam czytelniczką poczty pantoflowej Agaty i interesowałam się jakby jej działalnością. Marzyłam o tym, żeby móc kiedyś właśnie wziąć udział w jej szkole, ale z racji tego, że mieszkam za granicą, że też, też ograniczona po prostu czasowo przez to, że robiłam doktorat i wychowywałam jednocześnie dzieci, to nigdy nie mogłam wziąć udział w tej szkole. I w końcu, kiedy pojawiła się oferta wirtualna, to bardzo się z tego ucieszyłam. I zapisałam się na ten wirtualny krąg, który polegał na tym, że Agata po prostu udzielała nam lekcji pisząc do nas maile, nagrywając dla nas różne audio, które nam od udostępniała. No ale też była taka grupa na Facebooku założona. No i tam właśnie poznałam Anię. To był taki dobry czas, kiedy właśnie poznałyśmy obie, doświadczyłyśmy takiej mocy wspierającego się kręgu kobiet, które mają podobne cele, podobne wartości, które po prostu bardzo chcą rozwijać albo założyć swój własny biznes i żyć pasją i czynić z niej też źródło swojego dochodu. Tak, ja też trafiłam na krąg. Właśnie z takiego powodu, że nie byłam jeszcze gotowa na udział w stacjonarnej szkole Agaty. Nie miałam sprecyzowanego pomysłu biznesowego. Natomiast coś tak bardzo gdzieś chciałam rozwinąć jakieś te swoje takie świtające gdzieś pomysły czy światełka, które były jeszcze zbyt takie malutkie, żeby móc jakby zabrać się za nie tak na serio i robić jakieś biznesplany czy tego typu rzeczy. Potrzebowałam troszeczkę więcej czasu, żeby gdzieś dotrzeć do siebie. I właśnie w ciągu tego, w trakcie kręgu, wpadł mi taki pomysł, że może mogłabym pisać bloga i dzielić się z innymi swoją drogą i tym dochodzeniem do, do tego, co kocham i jakie przeszkody można napotkać i, i co pomaga na tej drodze. A Monika wtedy w tym samym czasie poprosiła uczestniczki kręgu o, o taką zrecenzowanie jej bloga, i strony. I ja wtedy pośmieliłam się napisać do Moniki taką prośbą o, o ten, ze o, o swoimi wszystkimi wątpliwościami, bo z jednej strony myślałam, że może byłby to fajny pomysł, pisanie bloga, a z drugiej strony byłam jakoś mocno onieśmielona, miałam mnóstwo obaw z tym związanych. Monika mi odpisała i od tej, od tej pory zaczęła się taka nasza ciślejsza nie wiem, wymiana korespondencji, a później przyjaźń. I chociaż co ciekawe, nigdy nie spotkałyśmy się w realu, <grym>, bo Monika mieszka w, obecnie w Niemczech, a ja w południowej Polsce i Właściwie spotykamy się tylko albo na Facebooku, albo na Skype'ie rozmawiając. Dokładnie. Fajne w tej historii jest to, że kiedy do mnie napisałaś Aniu, to ja nie byłam jakąś brylującą, super znaną blogerką i do tej pory nią nie jestem. Zresztą to nie jest jakiś mój cel. Ale już wtedy byłam w stanie jakoś Ci pomóc rozwiać Twoje wątpliwości, podzielić się moim doświadczeniem blogowania i tym, co uważam, że jest w nim naprawdę fajne, wartościowe jak to też dobrze kształtuje jakby tą naszą wizję życia z pasją i zarabiania na tej pasji. I bardzo się ucieszyłam, kiedy po jakimś czasie napisałaś do mnie, że już wystartowałaś ze swoim blogiem i po prostu lubię też podglądać to, jak go rozwijasz i mocno Ci kibicuję. I cieszę się, że nasze rozmowy, nasz kontakt jakby przeniósł się w pewnym momencie na Skype'a. Bardzo szybko po jednej czy dwóch rozmowach jakby odkryłyśmy, że jesteśmy na podobnym etapie rozwijania swojej pasji i też jakby przemieniania ją jej w bardziej dochodowe zajęcie. I odkryłyśmy po prostu, że to jest takie... Obu stron nie motywujące, że nasze rozmowy po prostu sprawiają, że czujemy się lepiej, bo mamy takie wzajemne wsparcie i zrozumienie. I przez to właśnie, że jesteśmy na podobnym etapie, to możemy sobie udzielić jakby takiej wiele takiej, takiej pomocy i takiej determinacji do działania. I bardzo szybko wpadłaś na pomysł, żeby też wspólnie zacząć działać coś zrobić. Wpadłaś na pomysł, żeby po prostu nagrywać podcasty o pasji. Tak, bo ten temat jest bardzo dla mnie ważny, a z drugiej strony właśnie te nasze rozmowy bardzo wiele dla mnie znaczą i padłam na taki pomysł, że może to, to o czym rozmawiamy i te sprawy, którymi dzielimy się jakieś nasze już pewne doświadczenia na polu odnajdywania pasji, życia z pasją mogą być pomocne dla innych osób, dla innych kobiet, które również chcą podążyć y, tym szlakiem. A jeszcze takim zapalnikiem w tym wszystkim była Filmik Marii Forleo o etapie Żarenka, który właściwie, bo obie jesteśmy zapisane na newslettera Mari, właściwie ten, ten temat jakoś bardzo zarezonował i u mnie i u Ciebie, ale to Ty pierwsza powiedziałaś o tym i zaczęłyśmy mocno rozmawiać o tym, jak w takim początkowym etapie rozwoju pasji kiedy jeszcze właśnie nie jesteśmy znanymi blogerkami, ani coachami, ani animatorkami, ani trenerami, kiedy dręczą nas różne wątpliwości, różne strachy i zmory. I właśnie co, co pomaga, a co przeszkadza na tym etapie i jak sobie pomóc, żeby rozwinąć się z takiego właśnie, nie wiem, ziarenka do całkiem solidnego drzewka, a może nawet drzewa. Mm -hmm. I że warto o tych etapach rozmawiać i dzielić się z innymi. Przecież może to być pomocne dla innych kobiet i mężczyzn, tak samo jak te rozmowy są motywujące i pomocne dla nas. Czy chcesz dodać coś Monika o tym? No ja myślę, że mogłabym to takim zdaniem podsumować, że chyba o po prostu odkryłyśmy, że ten wstępny etap budowania swojej marki, swojego biznesu, w ogóle jakby znajdywania pasji i podążania za nią, to jest taki etap, w którym trzeba być razem, bo po prostu napływa na nas tyle różnych wątpliwości czasami, jakichś takich krytycznych uwag ze strony otoczenia albo po prostu z naszej głowy, że warto mieć tutaj wsparcie i że to jest też taki etap, na którym można już zacząć coś działać i zacząć po prostu inspirować też innych, że to może być bardzo budujące, bo kiedy już jest się na, tak, ma się taką ugruntowaną pozycję, biznesową i już na przykład zarabia się na swojej pasji od dawna, to bardzo często można już zapomnieć, jak to było na tym pierwszym etapie, kiedy było, było tyle trudności. I myślę, że takim osobom też trochę trudniej się skomunikować z osobami takimi na zupełnie takim pierwszym poziomie. I dlatego myśmy zapragnęły tak trochę wypełnić chyba tą lukę i tak kierować właśnie swój przekaz do takich osób, które są na tym podstawowym poziomie i kierować do nich ten przekaz z takiego stopnia, tylko o ciut wyżej, prawda? Mm -hmm. A nie, nie z jakiegoś takiego stop parę stopni wyżej, kiedy to, to wszystko jest już y, zupełnie inaczej wygląda i może zrozumienie pewnych problemów takich osób może być inne, prawda? Tak. To zacznijmy może od właśnie od, od tego, żeby porozmawiać o tym, czym jest pasja, jak ją rozumiemy. No, bardzo chętnie. dla <laughs> pasja jest bardzo czym, czymś ogromnie, ogromnie ważnym w moim życiu. Jest takim kierunkowskazem, który dla mnie, który, w którym kierunku mam podążać. Dla mnie bardzo jest ważne, aby to, to, czym się zajmuję, mój taki kierunek zawodowy, nie tylko jakoś współgrało z tym, co mnie interesuje i z moimi preferencjami, jakimiś takimi predyspozycjami. Ale gdzieś tak głęboko we mnie było osadzone. Jest tak, tak, taką, takim, było takim moim, nie wiem, powołaniem. Chociaż to słowo powołanie to brzmi bardzo jakoś tak poważnie i tak już niemal że przynajmniej dla mnie to tak, och <śmiech> o, że aż za mocno. Ale tak to właśnie jakoś jest. I też mam takie doświadczenie, że, że życie właśnie z, tak, z takiego poziomu, kierowanie się tym w, w wyborach właśnie swoją pasją, bardzo pomaga w dokonywaniu właściwych dla mnie wyborów, że nie muszę wtedy rozważać tysiąca możliwych dróg, tylko właściwie tą drogę mam wytyczoną i idę za tym, co, do, do czego czuję takie przyciąganie, a jednocześnie motywacja jest bardzo silna, nawet kiedy przychodzą takie chwile, nie wiem, zwątpienia czy po prostu zwykłego lenistwa, no to pozwalam sobie oczywiście odpocząć, bo to też jakby jest ważne, że potrzebuję też odpoczynku od, od takiego oddechu, ale potem gdzieś wraca ta chęć do działania i nawet pomimo zmęczenia po prostu zabieram się za to, co zaplanowałam. Mhm. A jak to jest u Ciebie? No, u mnie też pasja jest czymś takim, co, co mnie uskrzydla, co mnie jakoś ożywia, dodaje mi po prostu energii na co dzień. Mam takie poczucie, że w swoim życiu zawsze to, czego się dotykałam, że tak powiem, co robiłam, to wykonywałam to dobrze, nawet bardzo dobrze, miałam dobre wyniki jako nauczyciel, potem jako doktorant na uczelni i, i w końcu też dopiłam swego i zrobiłam doktorat na Wydziale Polonistyki, ale zawsze w tym brakowało czegoś, takiej iskierki i takiego poczucia, że to jest w pełni spójne jakby z moim typem osobowości, i rzeczywiście z tym, co ja chciałabym w życiu robić. I ja długo tak naprawdę tej swojej pasji szukałam. I mam takie wrażenie, że pasja to jest takie coś, co dotyka samego jądra naszej tożsamości, co jest jakoś takie z nami bardzo spójne i mówiąc też takim trochę górnolotnym językiem, to jest po prostu coś, do czego zostaliśmy stworzeni. Jeżeli uda się nam to odkryć, jakiś taki rodzaj naszego posłannictwa czy jakiejś misji, chociaż brzmi to bardzo górnolotnie teraz, to, no to wydaje mi się, że to dodaje takiego sensu życia i warto tego szukać, bo na moim przykładzie z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to dodaje bardzo dużo takiego dobrego koloru w życiu i sprawia, że chce się rano wstawać i po prostu robić różne małe kroki, podejmować działania na drodze właśnie do osiągania swoich celów. To jest coś, co bardzo motywuje do działania, a nie jest czymś, co się robi z jakimś takim rodzajem przymusu i mhm. niechęci. Tak, tak, potwierdzam. To się tak skojarzyło w temacie pasji, bo to, co Andrzej Burzyński opowiada, on, dla niego też pasja jest istotnym takim elementem nauczania i on definiuje pasję w ten sposób, że pasja to jest coś, co nas ożywia i jednocześnie w czymś jesteśmy skuteczni. I to może być taki istotny wyróżnik, zwłaszcza dla osób, które chcą też do pasji, u swojej pasji utrzynić swój sposób na życie i na zarabianie. Żeby, bo można dojść do wniosku, że tak w zasadzie interesuje nas wiele rzeczy i być może wiele rzeczy jest, możemy określić jako naszą pasję, ale gdybyśmy chcieli wybrać coś, w którym kierunku bardziej podążyć taką właśnie drogą zawodową i myśleć o tym, żeby z czasem zacząć zarabiać na tym pieniądze, to myślę, że to jest bardzo ważny wyróżnik. Że nie tylko jest to taka czynność, czy rodzaj zajęcia, które powoduje, że nam krew zaczyna w żyłach płynąć szybciej, czas przestaje być istotny i zatapiamy się przy, tym, przy tej czynności, ale również jesteśmy w tym na tyle skuteczni, aktywni, że to może być jakąś, nie wiem, wartością też dla innych i możemy tworzyć rzeczy, czy usługi, które, za które inni będą chcieli zapłacić. Mhm. Tak dobrze, że o tym mówisz, bo pasja ma tak naprawdę różne odcienie i może się zdarzyć, że ktoś nie ma takiej pasji, o jakiej myśmy mówiły na początku, która jest taka związana bardzo takim poczuciem własnej tożsamości i z jakimś rodzajem powołania do czegoś więcej. Tylko może to być jakaś pasja, która jest rodzajem hobby. Nawiązując do tego, co, co mówi właśnie Andrzej Burzyński, że z kolei hobby w odróżnieniu od pasji to jest coś, co bardzo lubimy robić, ale w czym niekoniecznie jesteśmy skuteczni, prawda? Tak. Czyli podając taki przykład na przykład z mojego życia, to mogłabym powiedzieć, że moim rodzajem hobby, czy jakiej, jakąś lubianą formą spędzania czasu jest na przykład tańczenie zumby, ale to nie jest taka pasja, która, którą będę potrafiła przełożyć na, na biznes, bo, bo po prostu nie jestem typem jakiegoś człowieka, który uwielbia sport, uwielbia się ruszać. Zupełnie inny jakby mam typ inteligencji. A jednocześnie, kiedy patrzę na naszą nauczycielkę Zumby, która jest cała pochłonięta tym, wspaniale tego uczy, wspaniale sama się rusza i też jakby to jest jej, jej praca, to wiem, że w jej przypadku to jest właśnie taka pasja przez duże P. W moim jest to rodzaj jakiejś, jakiegoś spędzania wolnego czasu. I myślę, że w przypadku wielu osób jest tak, że pasją nazywają właśnie jakieś takie zajęcie, które przynosi im dużo radości i energii. I myślę, że warto o tym pamiętać, żeby w swoim życiu też taki rodzaj pasji mieć. Pasji czy hobby, czy jak to nazwiemy. Bo nawet właśnie w momencie, kiedy ma się dochodowy biznes oparty na pasji, to bardzo łatwo się jest wtedy też pewnie zatracić w tym, że jesteśmy tak z, y, utożsamieni z tą pracą, bo to jest po prostu nasza pasja i tak bardzo lubimy to, to robić, że w pewnym momencie możemy się w tym troszeczkę zatracić i potrzebujemy właśnie takich, y, takich momentów właśnie na odpoczynek, na takie oderwanie się trochę od tego i też podążanie w innym kierunku i zajęcie się taką pasją, która właśnie może nie jest dochodowa, ale która jest rodzajem takiego przyjemnego spędzania czasu, jakimś rodzajem jakiegoś hobby I, i warto chyba zadbać o to, żeby w życiu dążyć do takiego znalezienia różnych tych odcieniów pasji, a nie tylko jednego. Myślę, że to jest, to jest fajny kierunek, żeby tego szukać, a jednocześnie nie bać się, że kiedy nie, nie ma się jeszcze do końca tak zdefiniowanej tej pasji przez wielkie P, to to jest źle, że warto moim zdaniem też się skupić na, na, na tym, co przynosi nam radość i po prostu ciągle szukać, bo to jest tak naprawdę długi proces. Tak, a przy tym jeszcze ciekawe jest to, że to potrafi ewoluować i troszeczkę zataczać kręgi. Kiedy ja byłam dzieckiem, to moją wielką pasją było obserwowanie ptaków. Mhm. I marzyłam o tym, żeby być ornitologiem i marzyłam o tym, żeby pojechać na obóz, taki no, na jesienne przeloty ptaków, żeby móc je obrączkować, żeby móc dotknąć nawet. Mhm. To było na mnie coś takiego niesamowitego. Niestety, nigdy się to nie udało, ale no, dużo czasu spędzałam gdzieś, chodząc po polach, lasach z lornetką i obserwując ptaki, e, ucząc na, e, się określać nowe gatunki, których dotychczas nie znałam. E, jak się okazało, w ciągu życia to nie zostało, nie, to nie była moja taka pa pasja przez duże pasja. czy wtedy w dzieciństwie była, ale później e, to się zmieniło. E, a mimo wszystko, jakby to w sumie, tak jak mówimy o tym, to, o tym o określonej tożsamości, to da, nadal w jakiś sposób mnie identyfikuje że jak, jak nie wiem, idę przez park, to zawsze się m, przystanę chwilę i nawet na gawrony się popatrzę, czy, czy na wróble. Lubię obserwować ptaki i jakby w pewien sposób muszę ci powiedzieć, że ja tą moją ptasią pasję chcąc, nie chcąc jakoś tam sprzedaję, oczywiście takim cudzysłowiu, mhm. bo zaraża, zaraziłam nią i moją siostrę, i moją mamę, i moją córkę obecnie. Mhm. To jest dla mnie takie w sumie przyjemne, bo czuję się jakby takim elementem gdzieś takiego rozpowszechniania wiedzy na temat różnych gatunków, mm. takiego trochę uwrażliwiania na przyrodę i pomimo, że na tym jakby no nie zaradziam i nie zamierzam i raczej to nie będzie nigdy jakby takim elementem mojej pracy, myślę, to daje mi to dużo satysfakcji frajdy. i Obserwowanie i jakby wciąganie też w to innych, tak tak zupełnie mm. przy okazji trochę jakby, w chcący. Także to, to jakby potwierdzam to, co powiedziałaś, że warto mieć różne pasje, że nie wszystkie muszą być, nie każda z nich musi być od razu taką wielką pasją e, o, e, przez to duże P i tą pasją zarabiającą, że warto mieć różne takie, mm, wiem, zajęcia, które sprawiają nam satysfakcję i które wnoszą radość w nasze życie, które możemy dzielić się z innymi, tak po prostu. Mhm a jednocześnie też doświadczyłam w swoim życiu takiego momentu, kiedy właśnie ta moja ptasia pasja tak trochę zeszła do podziemi, a nie pojawiło się nic w tym na zamian i rozumiem osoby, które mogą czuć się przytłoczone, bo teraz mamy chyba troszeczkę taką modę na pasję, że mm. wiele osób mówi o tym, że jak ta pasja jest ważna i że w ogóle teraz to najważniejsze to jest pracować z pasją, nie wiem, na pasji budować swój biznes. I mi się wydaje, że owszem, że dla części osób to jest prawda, i to jest jak najbardziej, jakby czują to i chcą w ten sposób postępować, ale nie wszyscy muszą, nie wszyscy mają taką potrzebę i nie wszyscy chcą. I jakby to też nie chciałabym jakby stygmatyzować osoby, które, nie wiem, nie mają takiej pasji albo nie mają potrzeby, żeby budowania swojego życia zawodowego na, na tej właśnie swojej pasji, że są jakieś gorsze i... i... Nie wiem, i powinny się poprawić. No dokładnie. Ja myślę, że właśnie tak jest, że jeżeli się tej pasji nie ma, albo jest się na takim etapie, że się nie ma kontaktu z tą częścią siebie, jakby, że się tego jeszcze nie do końca odkryło, bo ja mimo wszystko gdzieś tam w głębi serca wierzę, że pasja taka przez duże P w rodzaju jakiegoś takiego posłannictwa, robienia czegoś, do czego jest się stworzonym, jest przypisana każdemu. Ja, ja takie mam przekonanie i to tylko chodzi według mnie o to, żeby do tego dotrzeć i to odkryć, ale zdaję sobie sprawę, że mogą być ludzie, którzy nie mają tej potrzeby i tego nie czują, albo tacy, którzy trochę się tego boją i jest im bardzo trudno to odkryć i przez to troszeczkę właśnie doświadczają takiego lęku i takiego czegoś, co sprawia, że jest im trudno, bo mają właśnie takie poczucie, że tą pasję powinni już mieć i spinają się w sobie i czują napięcie i taką, taką presję społeczną, że że teraz to muszą odnaleźć swoją pasję, a odkrywanie pasji najłatwiej przychodzi wtedy, kiedy właśnie tej presji nie ma i to też jest długotrwały proces. To, do czego bym namawiała takie osoby, to chyba właśnie, żeby też zobaczyły na pasję z trochę innej strony, żeby potraktowały ją jako rodzaj takiej wewnętrznej postawy zaangażowania, entuzjazmu, jakiejś takiej energii, determinacji, którą przykładają do wszystkiego tego, co robią na ten moment, czyli do tej pracy, która może nie cieszy ich w stu procentach, ale po prostu jest na razie ich rzeczywistością. Warto po prostu spróbować w tym, jakby zadziałać z pasją i się zaangażować po prostu. I ja tak robiłam, kiedy robiłam swój doktorat, a już świtało mi w głowie, że to nie jest coś, czym chce się zająć zajmować przez całe życie i tak samo było z moją pracą w szkole, którą robiłam, ale były w niej takie aspekty, których nie cierpiałam, ale jednocześnie angażowałam się w to i myślę, że robiłam to z pasją i zaangażowaniem, i to nadawało mojemu życiu sens. Że właśnie to nie sama pasja w takim znaczeniu górnolotnym, czyli jakiś rodzaj posłannictwa życiowego, które się odgrywa, jest czymś, co nadaje życiu sens, tylko właśnie nasza postawa, nasze nastawienie do tych drobnych czasem czynności życiowych. I myślę, że można z takim rodzajem pasji nawet zmywać codziennie garki i wycierać nos dziecku i nie wiem, udzielać się jakoś zawodowo w pracy, która czujemy, że nie do końca jest z tym kierunkiem, w którym chcielibyśmy całe życie podążać. Tak, myślę, że to jest naprawdę ważne być takim obecnym przy każdej czynności i zaangażowanym, bo to to może być pomocne nawet w takich sytuacji, kiedy jakoś czujemy trochę pustkę w życiu, że nie wiem, zajmujemy się, pracujemy w jakiejś tam dziedzinie, czy robiąc takie rzeczy, które nie do końca jakby są zgodne z nami i nie do końca nas uskrzytlają Niemniej jednak myślę, że warto ciągle jakby być takim czujnym i zadawać sobie pytania. To co właściwie chciałabym robić, gdzie bym się widziała, co by mi sprawiało radość? Bo myślę, wydaje mi się, że jakby warto dążyć do tego szczęścia i spełnienia i do poszukiwania sobie takiego miejsca, gdzie... Będziemy czuli się jakby na swoim miejscu. Dokładnie. Ale jednocześnie ze słowem pasja wiąże się nie tylko radość i spełnienie, zaangażowanie oraz flow. <śmiech> Przecież nie zapominajmy o tym, że słowo pasja z łaciny oznacza się cierpienie. Mhm. I nie wchodząc może w taki grunt gdzieś tam religijny czy mistyczny, ale tak czysto przyziemnie, Pasja może nas e, doprowadzić nas, czy naszą rodzinę do, do zniszczenia. Jeśli zbyt mocno e, zaangażujemy się w, to, w, w tą pasję naszą i zapomnimy o naszych bliskich, o naszych różnych innych aspektach życia, o nie wiem, naszym zdrowiu, zajmiemy się tylko tą pracą, którą tak kochamy i, i, ty, i tym naszym powołaniem, może nagle okazać się, że cierpią nasi, nas, na tym nasi bliscy albo nasze zdrowie podpada, więc na pewno warto być takim, ważnym i u, u, utrzymać taką równowagę życiową we wszystkich naszych przedsięwzięciach. A jednocześnie z tym cierpieniem tak mi się skojarzyło, że, że wszystko ma swoją cenę. Że to, że, nie wiem, na przykład tkwimy w sytuacji, która jest dla nas frustrująca i nie podążamy za swoją pasją, może mieć swoją cenę taką, że jesteśmy nieszczęśliwi i na przykład nasze zdrowie podupada, no bo po prostu źle się czujemy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Ale z drugiej strony to, że podążamy za swoją pasją i inwestujemy w to jakiś czas, pieniądze, zaangażowanie, uwagę, również ma jakąś swoją cenę, bo w tym czasie na przykład nie robimy czegoś, co, czegoś innego, tak? Także warto być, tak wydaje mi się tego świadomym, że no tak naprawdę wszystko ma swoją cenę, tylko wybierać świadomie, tak? na co się mm -hmm. decydujemy i być świadomym, jakie to może przynieść, czy jakie to niesie za sobą zaangażowanie, nie wiem, koszty po prostu świadomie się z tym, jakby przepracować to, tak, żeby, żeby potem nie żałować pewnych rzeczy, że coś by się zrobiło, gdybym na takiej zasadzie, że gdybym wtedy coś wiedziała, to zrobiłabym inaczej, tak? Mhm. No tak jest, że życie jest y, niestety bardziej skomplikowane, niż byśmy chcieli i. To chyba nie jest takie jednoznaczne, że jeżeli żyjesz pasją, to wszystko jest super ekstra i cały czas masz wysoki poziom endorfin we krwi i jesteś ciągle super uśmiechnięta i zadowolona. Bo z jednej strony pasja może się obracać przeciwko tobie, jeżeli popadniesz w jakąś skrajność i może być dla ciebie właśnie taka toksyczna, to o czym mówiłaś. Z drugiej strony, nawet jeżeli dla Ciebie pasja będzie czymś zdrowym, dobrym, jeżeli nie będziesz jakby w niej przeginać i, i zatracać się, to i tak życie z pasją nie oznacza tego, że wszystko będzie usłane różami. że Myślę, że Ty tego doświadczałaś nieraz, ja też i wiele osób, które, które żyją właśnie z pasją, wiedzą, że to nie jest lekarstwo na wszystkie problemy życiowe. Problemy będą zawsze. Czasami dążąc do rozwijania pasji napotykamy ich jeszcze więcej i musimy wiele przeszkód ominąć. Z tym, że właśnie żyjąc pasją w takim dobrym rozumieniu tego słowa rzeczywiście mamy siłę terminacji do tego, żeby stopniowo pokonywać te trudności, pokonywać opór materii i czerwać z tego ogromną satysfakcję. I Dlatego tutaj myślę, że warto jednak w tym kierunku pasji, ale dobrze zdefiniowanej, dobrze rozumianej, takiej na nasze potrzeby właśnie podążać. Monika, wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, mogło być doskonałym podsumowaniem naszej audycji, bo w pełni się z tym zgadzam i podpisuję się pod tym. Myślę, że na zakończenie jeszcze wspomnimy o tym, że o innych tematach, które chciałybyśmy poruszać w kolejnych audycjach. I chcemy rozwijać oczywiście temat pasji i mówić o tym, jak odnaleźć pasję, jak ją rozwijać, jak sobie radzić z własnym krytykiem wewnętrznym i z wszystkimi obawami, niepokojami, a także zazdrością, które mogą wystąpić na tej drodze. Mhm. Chciałabym też mówić właśnie o tym, co, czym jest misja, czym jest wizja, o tym, jak marzyć, co robić, żeby spełniać swoje marzenia, a nie tylko czekać, aż one się same nam spełnią. Będziemy pewnie też mówić o tym, jak odkrywać swoje mocne strony, swoje talenty, jak dokopywać jakby do takich źródeł swojego typu osobowości i na tej wiedzy budować właśnie to szczęśliwe życie i, i życie pełne pasji. Będziemy też pewnie rozmawiać o tym, jak udrażniać kanały kreatywności, skąd, skąd brać w ogóle właśnie pomysły też na biznes i jak zarządzać realizacją tych różnych pomysłów. Tak, ponieważ rozwijanie pasji to proces. dosyć długotrwały i różne, tak, na tej drodze mogą spotkać nas niespodzianki i te przyjemne i te mniej przyjemne, więc będziemy o tym wszystkim rozmawiać. I bardzo zapraszamy naszych słuchaczy. Jeśli mają jakieś pytania albo pomysły, jakie tematy mogłybyśmy poruszać w kolejnych audycjach, to bardzo prosimy o kontakt. Znajdziecie do nas kontakt pod podcastem w poście, ale może od razu też wspomnimy. Piszcie na adres annamałpa.silazmian.pl albo na twój adres, Monika, podaj. Mój adres to m .m małpa. Gmail.com. Także zapraszamy Was do kontaktu, do dzielenia się wrażeniami, do komentarzy pod, pod audycją i zachęcamy do bycia w kontakcie z nami i zapraszamy na kolejną audycję. Pozdrawiamy Was serdecznie. Cześć. Cześć.